Witam, mówi Rafał Harłampowicz. Tym razem chciałbym opowiedzieć o programie KNFB Reader. KNFB Reader to program do rozpoznawania tekstu przeznaczony na telefony komórkowe. Program działa na Noki N82 i Noki 6220. Warto sprawdzać na stronie producenta i polskiego dystrybutora, czy nie pojawiły się nowe modele pracujące z tym programem. Producentem programu jest KNFB Reading Technologies. Nazwa programu pochodzi od firmy Kurzweil oraz National Federation of the Blind, czyli takiego amerykańskiego Związku Niewidomych. Obsługa programu jest prosta, choć nie tak prosta jak w poprzedniej wersji, którą opisywałem w tym Aktualna wersja KanefBeadera to wersja 6.1. Uruchamiam program. Jesteśmy na tak zwanym ekranie głównym, czyli w głównym menu programu K&F Builder w wersji 6.1 ma podmenu, do których trzeba wejść, by mieć dostęp do poleceń z danej grupy Odsłaniam aparat aparatu otwarta. Ania, która jest sensatorem K&F Buildera trochę się zacięła Czasem się to zdarza, ale niezbyt często Tu przy okazji w aparatu trochę ponarzekam Keynef Beerider używa filtrów, które redukują odblaski. Te filtry mocuje się nad obiektywem i nad lampą błyskową. Żeby one się dobrze trzymały, żeby nie zeszły podczas wyjmowania telefonu z kieszeni, komórkę nosi się w takim gumowym osłaniaczu. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, czy ktoś lubi coś takiego czy nie. Mi ten osłaniacz się strasznie nie podoba guma łapie kurz, jakieś wszelkie pyłki, psią sierść i do tego oczywiście wszystkie przyciski i porty są dostępne, nie ma problemów z obsługą ale już aparat odsłania się bardzo niewygodnie, trzeba się trochę nabiedzić by móc dostać się do tego przesuwaka pod osłonę aparatu oczywiście problemem jest też to, że jeżeli telefon się nam zawiesi, niekoniecznie podczas używania Kainer Buildera no to żeby wyjąć i włożyć baterię, trzeba ten osłaniacz zdejmować w domu nie ma problemu, natomiast w mieście wiadomo, jest to kłopot. ale wracamy do obsługi jesteśmy w głównym menu, naciskam przycisk 1 by wejść do menu fotografowanie wszystkie podmenu oczywiście dostępne są przez opcje nie trzeba pamiętać tych skrótów biorę Słoik, których chcę sfotografować. I naciskam jedynkę, by zrobić zdjęcie. Wykonywanie zdjęcia. Wstępne profesjonalne w formacie rachunków i notatek. Aparat jest obry. Program rozpoznaje. rozpoznawanie trwa bardzo różnie od 20 sekund, nawet do kilku minut. Aby przerządzić tę ciekawie rozpuszczalną, około jeden łącznik trwały rzeczy, kokawy. Ja co skromny, zazwyczaj kropka się wodą. Pamiętaj o starannym zakręceniu słońca, jeżeli mają Państwo pytania. Jak było słychać? Jakość nie była idealna i zdaje się, że nie zaprawiam górnej części tekstu, ale można było rozpoznać, co to jest za produkt. I to jest jedno z częstszych zastosowań Kane'a w Beardera. Nie czytanie konkretnych, pełnych tekstów, choć to też, o czym jeszcze powiem, ale identyfikacja, powiedzmy identyfikacja obiektów czyli właśnie różne pudełka z sokami, produkty spożywcze czy koperty dostaję list, zanim rzucę go na skaner chcę sprawdzić od kogo to czy w ogóle muszę się spieszyć ze skanowaniem Kane'er Bivider jest do takich rzeczy idealny bardzo oszczędza czas teraz jeszcze pokażę rozpoznawanie innego tekstu to jest tekst dragowany, książka czyli tak jestem dalej w menu fotografowania tym razem sprawdzę pole widzenia, dzięki temu poleceniu mogę sprawdzić co widzi Kinect Biliter. ile rogów kartki jest widoczne. Początek tekstu. Aha, muszę wyjść z tego tekstu. Oczywiście ten tekst mogę zapisać, mogę go ponownie rozpoznać w innym formacie, o formatach jeszcze powiem. Mogę poruszać się w przód, w tył, Fotografowanie. Teraz wyszedłem z tekstu. Jestem z powodem w menu fotografowania Naciskam dwójkę, by sprawdzić pole widzenia. Informacja o tak zdrowie zdjęcie Właśnie usłyszałem konsekwencje. Pani, na Avilei odparła wojska z salamanki dowodzą, radowala podczas pełnej zamętu i w rezultacie nierozsu, czym potyczki, w której został zabity przywódca Falang. Donto, ogólnie raed biorąc, republikańska milicja N, jednak lojalności oficerów armii, ponieważ wielu z nich się z początku zarządem, tylko po to, by później zdrawić do kilku prawdziwych zwolenników. 1. Jak było słychać, poniosłem konsekwencje szybkiego zrobienia zdjęcia, czyli tekst był ucięty z trzech stron. O czym Kejne w mnie poinformował. Jak można łatwo wywiązkować z tych dwóch demonstracji, najtrudniejszą rzeczą w posługiwaniu się Kejne w jest dobre zrobienie zdjęcia. W przypadku etykiet czy kopert z nadrukami. Sprawa nie jest jeszcze aż tak trudna, ponieważ najczęściej chodzi o identyfikację obiektu jeżeli nam coś utnie z jednej lub z drugiej strony, to nie jest aż tak ważne. Natomiast jeżeli chcemy czytać książki, wtedy dobra fotografia jest rzeczą podstawową. Od razu powiem, że nie polecam Kane'a w Beardera jako programu, który ma zastąpić skaner w czytelni właśnie jeden kłopot to dobre robienie zdjęć jeżeli ktoś coś jeszcze widzi no to ma sprawę powiedzmy ułatwioną ponieważ może zobaczyć coś na ekranie telefonu i tak ustawić aparat, żeby zdjęcie wyszło w miarę dobrze ale w przypadku ludzi zupełnie niewidomych ten problem jest poważny po prostu stracimy dużo czasu na próby robienia zdjęć, fotografowania strony po stronie niestety KNF nie pozwala na korzystanie z pomocy osoby widzącej owszem, na ekranie jest podgląd, podgląd z kamery ale po każdym zrobieniu zdjęcia musimy czekać, aż program rozpozna to zdjęcie co oczywiście trwa jak wspominałem rozpoznawanie może trwać od 20 sekund do kilku minut i na końcu jeszcze możemy usłyszeć brak tekstu tak się też zdarza Nie ma możliwości, by wpierw robić zdjęcia, a potem rozpoznawać To jest moim zdaniem największy minus programu Problem można obejść, robiąc zdjęcia w zwykłym menu aparatu i potem przenosząc je do folderu KNFB z tym, że no trzeba oczywiście potrafić się posługiwać menedżerem plików w telefonie. Przejdźmy teraz do menu telefonu. Ekran główny. Nacisnąłem gwiazdkę, by przejść do ekranu głównego. Fotografowanie. Klawiatura 1. Wszedłem do opcji i tu mamy dostępne wszystkie podmenu. Za każdym razem telefon informuje nas o skrócie klawiaturowym przypisanym do danego podmenu, do danego polecenia. Jak słyszeliśmy, było fotografowanie, eksplorator plików, eksplorator plików, najnowsze dokumenty. Najnowsze dokumenty Pozwala wejść do ostatnio rozpoznawanych dokumentów, jeżeli zapisaliśmy je w pamięci telefonu ustawienia, do których zaraz wejdziemy. Aktywacja licencji. Pomoc. Informacja o programie. Weźmy do informacji o programie. Wersja 6.1.11. Pozostało 100 naładowania akumulatora. Wolne miejsce w pamięci dodatkowej. 1438 MB. Jak słyszeliśmy, oprócz numeru wersji, program podaje nam ilość wolnego miejsca w pamięci a także ilość naładowań akumulatora mam nadzieję, że to są informacje bardzo uogólnione ponieważ telefonu używam trochę dłużej niż pół roku a jak było słychać program powiedział mi, że zostało 100 naładowań teraz wejdźmy jeszcze raz do opcji i wybierzmy ustawienia ustawienia lampy błyskowej zawsze włączona auto i wyłączona mamy dwa formaty odczytu, czyli rozpoznawania rachunki i notatki tekst jest wtedy rozpoznawany od góry do dołu i od lewej do prawej Ten format służy do rozpoznawania tekstów w kilku kolumnach albo w kilku blokach. Moim zdaniem bardziej sprawdza się ten format notatek, dlatego ja zawsze rozpoznaję tekst w tym formacie. Natomiast jeżeli widzę, że tekst został rozpoznany źle, wtedy jednym poleceniem można tekst ponownie rozpoznać w tym właśnie drugim formacie. Format od... Automatyczne zapisywanie plików. Możemy tutaj wybrać, czy. Pliki mają być zapisywane po rozpoznaniu. Mamy dostępne polecenie pozwalające na zapis rozpoznanego pliku. W tej wersji, w przeciwieństwie do poprzedniej, nie ma możliwości ręcznego zapisania obrazu. Automatyczne zamykanie? Nigdy. Tu możemy wybrać po jakim czasie program ma być zamknięty. Tutaj wybieramy język rozpoznawania. Ja mam trzy języki. Ja mam zainstalowane trzy języki. Program jest zwykle sprzedawany w wersji albo jednojęzykowej, albo z dwoma dodatkowymi językami. Szybkości. Możemy wybrać, czy w przypadku fotokachowania więcej niż jednej strony program ma każdą stronę rozpoznawać oddzielnie, czy ma też tworzyć jeden dokument dla tych wielu stron. Poruszanie się po tekście zdaniami. Czy możemy wybrać, jak ma być tekst czytany? Mamy do wyboru zdania, słowa i. nawigacja znakami. Znaki. Jest to mniej niż w poprzedniej wersji, mi bardzo brakuje nawigacji wierszami Tłumaczenie Tłumaczenie jest to polecenie pozwalające na tłumaczenie tekstów obcojęzycznych Działa to w ten sposób, że tekst jest wysyłany na serwer przez internet Tam następuje automatyczne tłumaczenie i dostajemy tekst zbotny już przetłumaczony jest to oczywiście tłumaczenie przez program więc jakość tego może być bardzo wątpliwa ja z tego polecenia nigdy nie korzystałem wyświetlanie tekstu średnia tutaj mamy do wyboru wielkość wyświetlania tekstu orientacja ekranu i klawisze strzałek pionowo tu możemy wybrać jak ma być zorientowany ekran jeżeli chcemy fotografować tekst dwustronny Wtedy lepiej jest wybrać orientację poziomą. Tutaj to się ustawia, ponieważ wtedy zmieniają się też funkcje klawiszy kursora, czyli zostaje zamienione lewo, prawo, z górą i dołem. Lampa błyskowa, zawsze i to jest koniec ustawień. I o samym programie to by było wszystko. Program ma różne ograniczenia, ale moim zdaniem jest strasznie przydatny ja sobie już w tej chwili nie wyobrażam funkcjonowania bez KNF biridera. oczywiście nie użyłem go codziennie bo to nie jest tego typu rzecz natomiast przydaje się w wielu bardzo różnych sytuacjach jakiś czas temu byłem na konferencji we Wrocławiu mieszkałem w hotelu i... No głupia rzecz żel pod prysznic i szampon były w identycznych saszetkach bez KNF biridera nie miałbym w ogóle możliwości rozpoznania co jest co. Zresztą w tym samym hotelu na kluczu od szafy wisiała kartka. Nie miałem pojęcia co to jest. Dopiero dzięki KNF Breederowi dowiedziałem się, że na jednej stronie kartki jest napisane proszę posprzątać, na drugiej stronie jest napisane proszę nie sprzątać. No, bardzo ważna rzecz, jakby nie patrzeć. W takim codziennym życiu to oprócz rozpoznawania różnych opakowań używam KNF do sprawdzania poczty jeżeli dostaję list mogę szybko sprawdzić od kogo, od kogo jest to pismo i wtedy wiem czy muszę się spieszyć ze skanowaniem czy rzecz może sobie poleżeć program w ogóle przydaje się do weryfikacji do identyfikacji różnych wydruków ja mam w pokoju i w pracy mnóstwo różnych kserówek i KNF mogę szybko zorientować się co jest co co jest do wyrzucenia, czy coś jest materiałem, którego akurat szukam o, te piski to mój pies właśnie o czymś i to by było na tyle mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem może i o niczym nie zapomniałem, ale w jednym miejscu wyraziłem się niejasno co zauważyłem przesypując nagranie a że nie jestem specem od edycji dźwięku zamiast to wkleić, dogrywam na końcu chodzi mi o ustawienie automatyczne zapisywanie plików mogłem sprawić wrażenie, że program w ogóle nie pozwala na zapisywanie obrazów a to nieprawda obrazów nie możemy zapisać ręcznie natomiast w tym ustawieniu możemy wybrać następujące ustawienia brak zapisywania plików automatyczne zapisywanie plików ustawione na tylko dokumenty To samo ustawione jest zapisywanie tylko dokumentów czyli tekstu Jak widać zapisywanie obrazów jest możliwe. I na koniec jedna rzecz, o której zapomniałem. Program KNFB Reader ma możliwość rozpoznawania banknotów dolarowych. Polecenie to jest dostępne z menu fotografowania. Fotografowanie. Właśnie wchodzę do opcji. Fotografowanie i Słychać. rozpoznawanie banknotów amerykańskich polecenie 0 we wcześniejszej wersji programu to polecenie nie działało dobrze przynajmniej podczas moich testów jak jest z wersją 6.1 trudno mi powiedzieć bo nie sprawdzałem i to już koniec